Nie z bywa. zbyt często się gubię Zbyt często przyjaciół grono To już nie ci sami ludzie, dlaczego nie wiem Chciałbym stąd uciec, chciałbym Nawet teraz, bo świat w którym żyję Już umiera, albo umarł A ja jestem ślepy, nic nie widzę Jestem, jestem, zawsze będę to spukać Jeśli chcesz do mnie wejść To zapuka, jeśli chcesz coś znieść Trafiłeś, to właśnie tutaj Trafiłeś do brata, który zawsze ci pomoże i wysłucha Prosi może, mogę więc posłuchaj Piszę teraz zwrotę, by coś dała ci do ucha To do ciebie skumaj. Teraz ja zapukam, sław za klamkę, otwórz świ, czy zaufasz mi pomysł zanim raz razy trzy stracisz Pomyśl przecież nic z tym nie płacisz, nie chodzi tu o hajs i nie chodzi tu o many Wiesz o CP, o stosunek między nami, więc wiedz, że jestem po to by ci pomóc Cześć ziomu, się będzie, trzeba dam ci numer telefonu Zwoń, wtedy gdy będę potrzebny podam dłoń Podam dłoń, podam dłoń, podam dłoń, podam dłoń. Podam Ci też to, na czym tak w życiu zależy, zaufanie, to od lat mi w sercu leży. Dam je, jeśli będziesz wierzył w siebie, we mnie tak jak w Boga, żeby nadaremno nigdy nie były moje słowa. W dzisiejszych czasach sam zobacz, ile się zmienia tu w blokach. Ludzie, których kochać, by często dają po nosach, popełniają tak proste błędy, a szkoda. Smak ściery zgubi większość, my możemy ich nie spotkać, jedyna po nich pamiątka to w albumie zdjęcie. Które zrobił chłopak, bo na ich nie wierzy szczęście A dziś zapnę album, bo nie wiedział, że tak będzie Boli go serce, myśli częściej Co się stało z braćmi, których nie zobaczy więcej? Każdy z nas coś traci co zostawia w lesie? Każdy za coś płaci, oni zapłacili więcej Szkoda, bo to podwórko i miejsce, na którym jestem Co my jeszcze w nim zaskoczy Sam nie wiem, nie chcę nikomu płacić, w oczy Bo nikt nie mówi dziś szczerze A jak już spojrzę, biję kurentem W sumie nie powiem, bo te są tacy ludzie Jeszcze człowiek, który za mną pójdzie poda swoje ręce Bo to by Wtedy wiem, że to ziomuś Wtedy wiem, że mogę dać klucz od domu I mam w sobie spokój, że mogę mu zaufać Koleżki dowód od dzieciństwa w serduchach Dzisiaj na pewno mnie słuchasz, więc posłuchaj Dzięki ci kreją za to, że stoimy razem tutaj Za 38 klatkę, chociaż nie było to łatwe Za każdego skręta i wink ostatkiem Pamiętaj, o studentach oni nie są dziś przypadkiem Tak jak nie jest to przypadkiem, że jesteśmy bratem Dobra, wiem, że rozumiesz, dawaj, pójdziemy z tym dalej Chciałem napisać kawałek, więc do napisałem ty o nim wiedziałeś, że i tak go napiszę Słuchaj, tak jak ty na my, tak ja na ciebie liczę, a my na nich Szkoda, że te liczę, bo ono już nad grobami Ludzi dni nie liczę, bo już nie ma ich tu z nami Przykle, bo muszę to pisać z łzami w oczach nie chciałbym takich akcji uspotkać Ci pisać o ludziach, których pochłonęła Plotka, że wyjście jest sam I że hera jest słodka, pierdolisz weź to Zostaw, nigdy nie jest za późno, zobacz Ile przed sobą życia, nie na próżno Mama dała ci życie, nie po to Żebyś nim runął, nie po to, żebyś odtrunął Po złotym strzale, pamiętaj, że jak tak no w ciągu ty już tam zostajesz Posłuchaj ten wokal, ja w nim rękę ci podaję Jeśli chcesz, podaj swoją naprawdę Nic się nie stanie, wierzę, że zmieni zdanie Że w końcu podniesie się Że to co było do tej pory, to był tylko Chory sen, potrafisz podnieść swoją głowę Ja wiem